Cześć, słuchacze audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj mamy już 17 odcinek, wow. więc pora chyba zacząć sobie psuć relacje z naszymi słuchaczami. No a te relacje będą sobie psuli Ola Szyszło i pałka. Jak Ola powraca, bo napisała pracę magisterską. Gratulujemy. Nie Jak gratuluję, nie wiem jak <śmiech> reszta, ale wiem, że Łukasz Giersz motywował Cię na Twitterze, więc było ze. To wzech. wszystko dzięki tobie Łukasz. Dzięki. <śmiech> A tak jak wspomniałem, będziemy sobie psuć relacje z naszymi słuchaczami, bo być może część z Was weźmie to, co powiemy za chwilę do siebie. Generalnie tematem tego odcinka są problemy graczy, które są najbardziej jaskrawe z naszego punktu widzenia. Ja je zawsze bardzo przeżywam. To, to, to są ciężkie tematy dla mnie. Dokładnie. Tak jak e, gdzieś sobie wymyślaliśmy temat tego odcinka, to Ola potem pisała do mnie, że weź, nie powinieneś takich tematów w ogóle proponować, bo potem ja się przez cały dzień emocjonuję <gry> i tylko przeżywam i denerwuję na ludzi. Ale no cóż, no tak wyszło... Zapisaliśmy sobie takie cztery kategorie, spróbujemy się ich jakoś tam potrzymać, ale, ale może być możemy odpływać. Część z nich to są takie rzeczy właśnie gdzieś tam wykopane w internecie, część z naszych własnych doświadczeń. Niektóre są rzeczywiście takie, można powiedzieć, epickie, inne to mogą być takie naprawdę sprawy detaliczne, ale też gdzieś tam mocno przeżywane przez ludzi, których spotkaliśmy na swojej planszykowej drodze. To ja bym zaczęła lżej. I powiedziała o tym, że bardzo często spotykamy ludzi, którzy mają problem ze sposobem, w jaki gramy w grę. I tutaj powody są różne. Jednym z takich, które dosyć mocno rzucają się w oczy jest na przykład problem z graniem w gry z zasłonką i tutaj rozbijamy się o to wydaje mi się, że w którejś audycji o tym mówiliśmy, że w momencie w którym nie jesteś w stanie zaufać, że twój współgracz za zasłonką nie robi czegoś, żeby cię wykiwać omijając zasady i nie trzymając się tego co jest w instrukcji i robiąc coś na swoją korzyść, żeby cię zniszczyć to może z nim nie graj Dokładnie. Ja pamiętam, że na forum ten akurat problem zasłonki pojawił się w kontekście Roll for the Galaxy, bo tam jest zasłonka i za tą zasłonką rzucasz kośćmi i potem je układasz, ale przecież nic nie możecie powstrzymać przed oszustwem. przed oszustwem i przełożeniem tych kości, tak żeby dały Ci lepszy wynik. No ale no to rol tutaj jest takim jednym przykładem. Tych przykładów jest więcej i nie zawsze nawet chodzi o zasłonkę. Wystarczy, że jest jakaś tam ukryta informacja przed innymi graczami, którą można zmodyfikować, tak jak ostatnio nagrywaliśmy zmarzaną audycję o Troyes czy Trois, to trła. no to tam są punkty zwycięstwa na żetonach, które są odwrócone rewersem do przeciwników i potem można sobie rozmieniać, wymieniać, no i też przecież nic nie stoi na przeszkodzie tego, żebym zamiast wymieniać trzy żetony na trójkę to wymienił to na piątkę tak? No, ale no to, no to, są... to jest coś czego ja naprawdę nie mogę zrozumieć jak ktoś może mieć problem z tym że gra na coś takiego pozwala bo to, to się pojawia jako argument w dyskusji, że gra pozwala w taki sposób na oszukiwanie w swojej konstrukcji ale no to, to nie jest problem gry to jest problem, problem ludzi z którymi gracie ale to tak samo w stockpilu, przecież można, nie, o którym mówiliśmy, nagrywaliśmy audycję. Też nie trzeba ujawniać tego, jakie ma się udziały w jakich spółkach. Nie trzeba od razu bankrutować. No oczywiście, oczywiście. Tak jeżeli, jeżeli dochodzi do bankructwa, no to można by też zostawić sobie i potem liczyć po prostu na to, że te udziały będą gdzieś dostępne. A poza tym no, część karty jest i tak ukryta, więc można by też potem mówić, że <śmiech> A zaraz przecież tutaj wyciągnąłem w ciemno. Ja, ja bym sobie... tylko jedną rzecz powiedzieć, że to ja mam mały problem z grami z zasłonką, ale jest to problem wynikający z mojej osoby, że czasem się boję, że przez przypadek zrobię coś nie tak i nie będzie nikogo, kto by zauważył, że robię coś nie w ten sposób, jak trzeba. No tak, no ale tutaj w tych zarzutach właśnie do zasłonki konkretnie do rola o chodziło o oszukiwanie, że gra pozwala na to, że ktoś sobie będzie oszukiwał. I to było mniej więcej jako taki pewnik, że jak siądę z moimi znajomymi do Roll for the Galaxy, to oni na pewno będą oszukiwać. To Come mniej więcej on. ja to tak, tak odebrałem. Także no to jest pierwszy taki problem, którego, którego ja nie rozumiem. no Jak można mieć zarzut do gry w momencie, kiedy problem nie leży w samej grze? Byłam ale... ostatnio na weselu i tam y, była gra, która polegała na tym, żeby odgadywać utwory, które tam były puszczane w jakichś fragmentach. Wybierało się kategorie i trzeba było powiedzieć tytuł i wykonawcę y, utworu. I też oszukiwali wszyscy? Z Shazam. A no to może po prostu przy złym stoliku siedziałaś? Pewnie tak, ale to też jest problem, który zdarza się przy grach planszowych. Siedzenie przy złym stoliku? Czasem usiądziesz przy złym stoliku, gdzie ludzie oszukują ze zasłonkami. No tak. You never tak. know. E, ale chodzi mi o coś innego, mianowicie o siedzenie w złym miejscu kolejki grania. Mhm. Kiedy łatwiej ma osoba, która zaczyna, albo osoba, która kończy rundę, ma dostęp do większej ilości informacji. Czasem często jest zmienić tą kolejną. Okej, okay, w się narzekanie na to, tak że, tak, że źle siedzę. Tak, tak, tak, tak. I to jest też problem, którego absolutnie nie rozumiem, bo to jest gra i to jest gra, którą możemy powtórzyć, możemy zagrać w nią za tydzień, możemy już w nią tak naprawdę nigdy nie zagrać, ale to gdzie siedzimy, mimo że teoretycznie determinuje to co się wydarzy w grze, nie sprawia, że przyjemność z rozgrywki jest w jakiś sposób gorsza? Tak, to znaczy ja mam takie wrażenie, że, że ten problem siedzenia w złym miejscu on się pojawia dopiero po rozgrywce, jak ktoś po prostu przegrał. No bo I to, to dlatego, ostatni. Tak, to dlatego, że byłem ostatni. Okej, okay, no i jest trochę gier takich, które szczególnie jeżeli ktoś jest powiedzmy początkującym graczem przy konkretnej planszówce, to jest mu trudniej grać z, będąc ostatnim w kolejności. No ale no to jest z kolei na odpowiedzialność osób, które cię w tą grę wprowadzają, że... Wsadzają cię na początku. No tak, w sensie no, nie sadzajmy kogoś jako gracza pierwszego, no bo może mieć problem mm. gdzieś tam. Nie wiem, ja pamiętam, że w Agricoli, no to jest trochę męczące, no ale to też nie jest tak, że nie można tego zmienić i że to musi się za to ciągnąć do samego końca gry. Mówię nie to, że nie wiem, zaczynałem ostatni albo że przez całą grę byłem ostatni. No to, to faktycznie jest takie, takie mocno... No ale ludzie miewają z tym problem i, i, i to się zdarza i to jest coś, czego nie rozumiem. Ja dużo większy problem, jaki widzę i taki, którego nie rozumiem, to jest takie nastawienie, że zagrajmy w cokolwiek. Bo siedzimy tutaj, żeby spędzać ze sobą czas i w ogóle takie podejście, że nie, gramy, ja tak nie gramy dla wygranej, prawda? I zagrajmy w cokolwiek, a po dwóch godzinach yy, Mamy awanturę, że kosmos to nie jest to, co lubię. No to halo, no to albo gramy w cokolwiek, albo nakreślmy sobie w jasny sposób, że lubimy grać w to, a nie lubimy grać w tamto. Ja mam wrażenie, że ludzie mają jakiś taki czasem problem z powiedzeniem, że okej, okay, taki gier nie lubię. No nie rozumiem, no przecież gry są różne. U nas chociażby na półce jest ich mnóstwo. No to przecież można wybrać coś takiego, co każdemu podpasuje. To też zależy, kogo musisz powiedzieć to, że to nie jest gra... W którą chcesz zagrać. Bo czasami musisz w nią zagrać. Tak? Prawda? Byłaś. <grym> <grym> Byłaś zmuszana kiedyś do, do grania w coś? Chcę powiedzieć, że ostatnio jasno zakomunikowałam chęć zagrania w kosmos. W co zagrałam? <grym> wyścig do Renu, ale. <grym> Okej. Okay. Myślałem, że mówisz o takim kosmosie w cudzysłowie. Taki że... mentalny, tak, kosmos, mentalny kosmos. Tak, mentalny kosmos. Coś... A wiem, że ty nie lubisz wojny, więc myślałem, że to wreszcie jest ten moment, że taki kosmos. To jest nie? To takie wspaniałe myśl na twojej stronie. Paweł, jesteś totalnie. super. W ogóle przy ostatniej rozgrywce wyścig do Renu nastał inny problem, który zdarza się graczom, ale tutaj wydaje mi się, że to jest częściej problem graczy, którzy dużo grają, ale poznają nową grę. Że... Bardzo szybko chcą przejść do rozgrywki, bardzo szybko starając się zgasić osobę tłumaczącą zasady. Ja w swoim tekście o tłumaczeniu zasad pisałam o tym, że mam z tym problem. i To akurat robiłeś ty, ale zostałeś uciszony, żeby przejść już do gry. Tak. Natomiast w momencie, w którym okazało się, że pewne niuanse zostały pominięte przez pośpieszenie Pawła, no, niestety, kolega, który przegrał, nie był najszczęśliwszy no nie, no... i nie umierał przegrywać, więc to jest inna sprawa. Tak, ale to tutaj głównym problemem było to, że. oszukiwałem Oszukiwałem, tak. Ja oszukiwałem, bo ktoś nie wiedział, jakie są konkretnie zasady. Także, no to też jest dla mnie taka ciężka rzecz do przetrawienia. No albo, albo nie słuchamy zasad, i. Gdzieś sobie zakładamy, że po, przy takim doświadczeniu planszówkowym, jakie mamy, po prostu w lot chwytamy wszystko, o co chodziło Oczywiście. projektantom. No albo jednak zaciśnij zęby i wysłuchaj do końca, a nie potem rzucasz, że o tutaj cheater i w ogóle. Ale, ale przyznasz, że dosyć dzielnie zniosłem takie Tak, Tak, Jak na siebie. Ale co więcej, yy, broniłeś mnie w pewnym momencie, jak... Yy... Ja usłyszałem, że jestem czterem, bo zbieram medale. No, ale to tak to wspólny Wrót nas po prostu chyba tutaj połączył. Ale to nie są wszystkie problemy, które można mieć z grami, bo jeszcze można mieć problem z grą zanim w ogóle zaczniemy w nią grać. A, I tutaj przechodzimy do już cięższej kategorii, tak, bo ta była przynajmniej według ciebie lekka. Myślę, że już część słuchaczy wyłączyło stop, tak. Ale no właśnie, samo wykonanie gry też często stanowi jakiś tam problem dla ludzi i taki całkiem niedawno chyba pojawił się problem, czy w zasadzie rozgorzała dyskusja dotycząca tego, ile figurek w grze euro, czy w grze takiej właśnie nietypowo przygodowej to już jest za dużo. Przez to, że to wpływa na cenę i tak dalej, i tak dalej, że po co pakować się do gry, optymalizacyjnej, plastikowe figurki, które nic nie zmieniają mechanicznie, a tylko zwiększają koszt produkcji, co potem się przekłada na obciążenie naszych portfeli. No i to jest coś, czego ja nie do końca nie rozumiem. W sensie nie rozumiem za bardzo, jak można się czepiać o coś takiego w przypadku akurat gier planszowych. Że gra ma jakieś ciekawe dodatkowe komponenty. jest ładna. Nie, nie jest ładna. Yy, no, to jest coś takiego, co ja nie potrzebuję... Tego, żeby gra była jakaś super fantastyczna, jeżeli chodzi o jej aspekt wizualny. Ale uważam, że to jest bardzo duży bonus i no jest przyjemnym przyjemnym dodatkiem. tak, Fakt, że gram w ładną grę, a niekoniecznie w kartoniki i jakieś tam... No ta dyskusja ostatnia akurat się kartoniki. kręciła wokół Blood Rage'a która no, nie jest grą jakąś przygodową i tak dalej, to jest faktycznie dużo bliżej temu do, do gier z kategorii takich optymalizacyjnych Eurasków, ale no, wciąż dla mnie jakimś takim dosyć silnym argumentem tutaj jest to, że jeżeli gra wizualnie wygląda dobrze, to łatwiej jest przekonać do tego innych ludzi, żeby, żeby w to zagrać. Tak kupiłam Seasons. No właśnie, chociażby. Ale no, no chociażby to, że nawet takie zupełnie wysuszone na wiór euro przez ładne komponenty naprawdę jest w stanie zachęcać do grania ludzi, którzy normalnie by do tego nie siedli, gdzieś tam myśląc, że to jest tylko przesuwanie znaczników. No mówię, równie dobrze, skoro nie podobają nam się figurki, bo podnoszą cenę, to tak samo cenę podnoszą e, drewniane komponenty w Agricoli, a teraz jest jeszcze przecież wersja dla graczy, która mogłaby być w zasadzie jeszcze tańsza, gdyby te znaczniki zboża, warzyw i tak dalej nie były zastąpione jakimiś takimi ładnymi kształtami, tylko było tak jak w starej Agricoli krążki. Przecież, nie wiem, no w agrikole można by równie dobrze grać bez znaczników, albo sobie zapisywać, nie wiem, grać na kartce w kratkę i rysować pola, ogradzać je. Albo w ogóle, po co, po co w ogóle używać kartki? Można sobie gdzieś zapamiętywać, co robimy i opowiadać. O. Ja jestem dobra w zapamiętywaniu. I w opowiadaniu. I opowiadanie tak. No, także to tak można by przecież grać i wtedy to cena będzie w ogóle, nie wiem, 20 zł za agricolo, bo tylko zasady. Można sobie opowiadać, A jak wtedy, co się jak jakie będą, no to po co? Patrzę, jaki pomysł. Nie? Super. Jak, jak kiedyś coś mi strzeli do głowy, żeby zrobić grę, to, to właśnie tak ją wydam. Zero figurek, zero, zero wszystkiego, będzie super tania i na pewno wszyscy chętnie ją kupią. No, no, ja tak. no ja nie tak... rozumiem. Nie rozumiem, jak można mieć zarzut do tego, że gra jest ładnie wydana. No ja też nie. Znaczy, okej, okay, ja rozumiem, że to jest coś takiego... Ale zobacz, w Tokaido jest to, że masz dwie wersje gry? Jest Deluxe i nie Deluxe. No to deluxe, deluxe? no to jest taki tak z ostatnich lat. Czy no i są tam fi figurki, na? nie? I ona jest ładniejsza, ale jest też wersja budżetowa, która... No tak, nawet no, kto tą gra w Tokaido? No. <śmiech> Bardzo ładną masz tą wersję do no, Uszkodzona była, nie? Ostatnio na tej grupie na Facebooku Gry Planszowe pojawił się post na temat właśnie opcji, która mogłaby gdzieś tam wypośrodkować koszta, a wizualną atrakcyjność gry. I była tą propozycją były te, te takie, tak jak w Martwej Zimie, takie kartonikowe postaci mhm. na podstawkach. I tam dosyć mocno, i to jest właśnie też chyba dowód na to, że to budzi bardzo dużo emocji, bo rozgorzała dosyć e, duża dyskusja. Nie był to poparty specjalnie mocno pomysł. No szczerze mówiąc, ja mam tak, że jeżeli autor gry, a zakładam, że autor gdzieś wspólnie z wydawcą ustala to, że będą figurki, to też myślę, że warto wziąć pod uwagę to jak widzi to właśnie osoba, która tą grę tworzy, że to nie jest tylko jakiś, nie wiem, przedmiot, który ma służyć graczom, tylko to jest jednak dzieło twórcze człowieka, który nad tym przez lata pracował. I teraz jeżeli on sobie wymyślił, że ta gra ma wyglądać ładnie i mają być figurki, no to może warto też wziąć to pod uwagę, że okej, okay, ktoś tak zadecydował, cena jest wyższa, ale... To nie jest tylko przedmiot do grania, tylko ktoś w to włożył w serce i może chciał, żeby wyglądało ładnie, a nie było zbiorem jakichś, nie wiem, drewnianych elementów. Tym bardziej, że akurat Blood Rage jest wydany przez, oryginalnie był wydany przez Cool Mini or Not. To tak trochę głupio, jakby w takiej. Nie było Cool mini? Nie było Cool mini. A poza tym, jak jest ładna gra, to można jej zrobić ładne zdjęcia, prawda? Właśnie, a to jest akurat super <grym> dla wszystkich blogerów, wideo <grym> recenzentów i tak dalej. Także no myślę, że nie ma co narzekać. Jeszcze coś z tej kategorii? odnoszącej się Ej, do, do, wyglądu do wyglądu gry? gry tak. Nie oceniam książki po okładce, czyli yy, yy, yy, gra z Cytche? site? Tak. Przepięknie wydana. Jest Bardzo przepięk... Z przepięknymi ilustracjami Jakuba Różalskiego. Ale oszukuje. Tak. <głos> to jest gra, która oszukuje, oszukuje, że jest grą, e... no że tak. się bije, że się tutaj akcja, przygoda i w ogóle, bo jest taka ładna. Tak, to I widzę, oszukuje. że tutaj ostro ciśniemy po <głos> tematach z forum Games Fanatica. Bo to tam, tam dokładnie chyba było to zdanie, że, że ta gra oszukuje. Tak, ale to, jest, to jest... jest w rzeczywistości. Chociaż szczerze mówiąc ja pamiętam też na Board Game Geeku takie długie dyskusje, gdzie ludzie jeszcze nie mając tej gry, a już wsparłszy na Kickstarterze już był problem, bo nagle się okazało, że gdzieś w instrukcji przeczytali, albo nawet nie znużyli przeczytać, jak ktoś im powiedział, że to nie do końca jest tak jak wygląda i to, że są heksy, figurki i tak dalej to nie znaczy, że będzie jedna wielka naparzana, <śmiech> tylko, że to będzie taka optymalizacja, taki eurasek tak naprawdę. Ja bym chciała od razu powiedzieć, że to nie jest ta... ja się nie przychylam do żadnej ze stron, bo to jaki to jest dokładnie typ gry, no, ja się tym jakoś chyba specjalnie nie kieruję. A po prostu gram w gry, bo mam ochotę zobaczyć, jaką grą jest ta gra. Chodzi mi bardziej o to, jak dużo emocji budzą takie tematy i jak wielka dyskusja jest w stanie rozgorzyć w internecie na tematy, które nie sądziłam, że mogą być problemem. Mm -hmm. Ale no tutaj do tego stopnia doszło, że tam wydawca był określany gdzieś tak mianem oszusta, że to on ludzi wprowadza w błąd, bo przedstawia tą grę zupełnie inaczej niż ona wygląda. No, no dobrze, okej. Okay. Nawet zakładając, że, że wydawca by tak zrobił, chociaż ja nie uważam, żeby w tym wypadku do końca tak było. Może gdzieś faktycznie na samym początku coś było niedopowiedziane, ale potem ja myślę, że było wystarczająco... Mocno wyprostowane, żeby już nikt nie miał wątpliwości. No a wciąż ta dyskusja się toczyła, że to nie jest taka gra, jakiej ludzie się spodziewali. No to kurczę. Ale piękna jest ta gra. Jest bardzo ładna. jest Bardzo, bardzo ładnie mi się pytana. podoba. I ma figurki i nikt nie ma problemu teraz, że są figurki i tak dalej. No jak to? No nie wiem, przy Blood Rage było więcej problemu. A tutaj nie wiem, dlatego że jakiś tam traktor jest, to jest okej. Okay. <śmiech> mi się wydaje, że to jest tak, że są jakieś takie... Y działania na przykład wydawnictw, które podsyła, podsycają takie awantury. Nie, mi się wydaje, że przy akurat tym tytule nie ma z tym problemu, bo ludziom się wydawało, że to będzie 4X, więc figurki były zupełnie na miejscu. Teraz jak się okazało, że to nie do końca jest 4X, tylko jakieś 3,5X albo jeszcze mniej półx, to jest okej, okay, bo miało być 4X, więc figurki musiały być. No ale no to jest mówię, znów coś takiego, że nie pasuje nam jak gra wygląda, albo no w tym przypadku akurat nie pasuje nam, że wyobrażaliśmy sobie grę inaczej, niż, niż zaprojektował ją autor. A jak jesteśmy przy wydawcach, to będziemy cisnąć po bandzie. Uhu. Ponieważ y, kolejnym blokiem problematycznym jest to w jakim czasie, za jakie pieniądze, kiedy, jak, gdzie wydawane są gry. Albo jak są niewydawane. Bo Albo jak komunikowane jest to, nie to wydanie. i tamto. Aha, okay. No to słucham. Co na pierwszy ogień? Na pierwszy ogień wzięłabym y, wspieranie tego. Uh -huh. W sensie y, wszelkie y, finansowanie społecznościowe, które się zdarza często właśnie w kwestii wydawania gier planszowych. I tutaj takim problemem, który ja zauważałam, i to nawet nie chodzi tylko o gry planszowe, ponieważ to dotyczy absolutnie każdego tworu y, wspieranego y, przez ludzi, to jest data wydania. To jest coś, co się zawsze gdzieś tam rozmija z tym, co jest napisane. E, zawsze to się przeciąga. I bardzo e, dużo krzyku jest na ten temat zawsze. Okej, okay, zdarzają się projekty takie, które są ufundowane w terminie albo nawet przed terminem. i tutaj. Okej, okay, akurat... ale wtedy nikt nie mówi o Tak, jednego. i to jest super dziwne, że o nie, dostałem grę za wcześnie, prawda? Żartuję, ale no faktycznie, jeżeli tylko coś się przeciąga, to Raban jest na takim poziomie jakby, nie wiem, ktoś nas okradł? Przecież wszędzie jest napisane, że to jest orientacyjny termin dostarczenia. Dosłownie no dzisiaj przecież dotarł do nas impuls od Chacha Games, który miał dotrzeć, nie wiem, trzy tygodnie temu, cztery tygodnie temu. Nie wiem, nie pamiętam, bo nie patrzyłem na sugerowany termin dostawy czy jakiś przewidywany termin dostawy na wspieram to, no bo stwierdziłem, że jak będzie, to będzie. Rety, no, moje płakanie i, i krzyczenie na, na forum czy na, na profilu Chaha Games na Facebooku, no nic nie da. A poza tym, jakie to jest super, jak nagle ci przychodzi gra. Trochę tak. Rozumiem, jeżeli ktoś się nastawia, nie wiem, na, na wspieram to, że chce kupić komuś prezent, chociaż. To ryzykowne jest. Inaczej, jest. rozumiem, jeżeli ktoś jest frustrowany, bo dostawa jest dużo później. Natomiast nie rozumiem, jak można się nastawiać na to, że ona będzie w terminie. Szczerze mówiąc, ja bym ja bym tak nie ryzykował, że kupuję komuś prezent, na wspieram to. Czy na dowolnej platformie crowdfundingowej, przykład, tak samo na Kickstarterze, gra High Frontier, trzecia edycja. Czekasz. Od roku. W sensie od roku, od terminu, kiedy miała być. Także... Oczywiście wydaje się, że tutaj jedynym rozwiązaniem jest nie podawanie terminu. Ale tego się chyba nie da zrobić. Nie da Ewentualnie można podać termin, tak jak swego czasu podał to Board Times, który jeszcze miał chyba termin maj 2016, w momencie kiedy kampania się kończyła w czerwcu. Bo gdzieś tam przez przypadek Krzysiek chyba nie przestawił. I dopiero potem, potem to było zmienione. Ale tutaj byłem zaskoczony, że nikt nie zrobił rabanu. Że gdzie jest moja gra, albo gdzie są felietony, albo coś takiego. Ja nie pamiętam, czy podałam adres. O, widzisz? napisz. No ale tak. tak czy inaczej przekraczanie terminu no zdarza się, no nie jest może to jakaś super klubna rzecz, ale no naprawdę, na, na kampaniach no wspieram to, przekraczanie terminów No portal na przykład szybciej sprzedał swoje gry przed przedsprzedaży. No to jest super szybciej i też był z tym problem <laughs> ale portal to, i ja też miałam ale problem. Ale portal to w ogóle wiesz, robi tak, że oni te gry to drogo sprzedają przecież można potem dużo taniej kupić ich gry Hmm, czy nawet w przedsprzedaży można czasem kupić grę taniej niż u nich. No to w ogóle jest jakieś takie wariactwo, nie uważasz? I w ogóle wydawnictwa są jakieś takie dziwne, że bardzo drogo sprzedają <gry> swoje gry u siebie na miejscu. Ale trochę wcześniej. Ale trochę wcześniej. I jeszcze jakieś promoski dorzucą. I nawet jeżeli te promoski i tak y, potem kupione osobno i z grą kupioną na milionie rabatów y, wciąż wychodzą taniej niż y, bezpośrednio u wydawcy, to ja i tak jestem w stanie kupić u wydawcy. I to? nie roz bo kupuję wcześniej tak? i to jest dla mnie wystarczające, że jeżeli portal przysyła mi tę grę tydzień przed terminem albo dwa tygodnie przed terminem, no to się z tego cieszę, z tego się po prostu cieszę, że mam ją wcześniej, okej, okay, wybuliłem na jakimś tam 51 stan, gdzie było jeszcze kilka promosek, których w tej chwili akurat chyba nie można kupić na stronie portalu. I było super, i był hype, i było na koniec jeszcze taka, takie wredne uczucie tego, że ha, zapłaciłem wcześniej i nie mam problemu z listą rezerwową. Ja się prawie popłakałam, bo <grym> <grym> nie, nie udało mi się kupić. No ale nie wiem, tutaj <grym> są chyba jakieś takie widoczne względy ekonomiczne tego, że wydawca nie może po prostu sprzedawać tego zbyt tanio u siebie, ze względu na relacje z hurtownikami, z, ze sklepami, no i koniec. I tak samo Cube. Przecież e, sprzedaje gry u siebie na miejscu. fakt mają jakiś swój własny sklep. No ale też wydaje mi się, że to jest e, u nich takie bardziej w kierunku ludzi, którzy faktycznie chcą tą grę mieć trochę wcześniej niż pozostali, a nie nastawiają się na to, żeby na tym robić jakieś gigantyczne pieniądze. Ty jesteś wariatem, bo... tak? I chcesz mieć grę wcześniej i chcesz mieć grę ładniejszą. Ale nie płaczesz z tego powodu, jak ci się nie uda. Bo zawsze mi się udaje. Póki co. E, natomiast e, to, to nie jest tak, bo ja rozumiem, że ktoś woli kupić gretaniej, no to jest raczej rozsądne podejście do No tak, no tego ale no, to hobby. nie miejmy pretensji, że wydawca sprzedaje, I co nie, to jest też właśnie chcę. chciałam powiedzieć, że tutaj jakby nie, nie, nie mamy problemu z tym, że ktoś chce kupić gretaniej, a nie od wydawcy, e, tylko o to, że, że to nie jest problem, który trzeba rozstrząsać. Jak idę po bułki do sklepu, ty też w jednym sklepie są trochę tańsze, a w drugim trochę droższe. Ale no. a jakbyś prze, przez sprzedaży kupiła? <laughs> Bezpośrednio u piekarza, nawet nie u niego w piekarni, tylko... Tylko tak... Spieca, że pójdziesz i on spieca ci da. Ciepłe wow. takie. A? Wow. Kiedyś na Ukrainie tak kupowałam, było super. A, no a są tacy wydawcy, widzisz, którzy na przykład zbiorą pieniądze, a potem ci te pieniądze oddadzą. Ale gry nie będzie. Tak jak Baldars zrobił z Odyne. To dobrze, że oddają. Ale nie powiedzieli dlaczego. I słuchaj, no na przykład, nie wiem, jak jest taka sytuacja, że zostajmy przy tym piekarzu. Umówiłaś się z piekarzem, dałaś mu pieniądze, że, że on e, zrobi dla ciebie m, partię bułeczek. Mhm. No a on wziął pieniądze, powiedział, że no już zaczynam piec, już wszystko e, tam... Nawet nie, nie powiedział, że za, zaczynam piec. Powiedział, że okej, okay, zabieram się niedługo do pieczenia, a za trzy dni powiedział ci, że wiesz co, jednak nie mogę upiec e, tych bułeczek, to są pieniądze. Okej, okay, teraz pomyśl sobie, że organizujesz wesele. Mm -hmm. i piekarz ci powiedział, że cukiernik że upiecze ci tort i dwa dni przed weselą mówi ci, że ci nie upiecze tak, i je... weź tu szukaj miejsca które ci upiecze no dobrze, i teraz moje pytanie jest takie, czy to, że piekarz powie mi dlaczego nie upiekł cokolwiek zmienia w tym, że muszę szukać innego piekarza na to wesele? nie, absolutnie nie myślę, że pogłębia frustrację jeszcze. Bo powód może być na przykład prezaiczny. Albo taki, którego po prostu no, nie można zdradzić. I ja tutaj nie znam ludzi z Baldara. Nie wiem jaka, co poszło nie tak. Co poszło nie tak, nie wiem, finansowo, gdzieś komunikacyjnie. Natomiast w momencie, kiedy dostałem maila... Y o tym, że jest aktualizacja, na wspieram to, a aktualizacja akurat mówi, że przepraszam, nie wydamy tej gry, a tu są wasze pieniądze z powrotem i będziemy je przelewać do piątku i faktycznie w piątek miałem pieniądze z powrotem. No trudno, rety planszówka, nie udało się. Jest sekcja ryzyko w każdej kampanii hmm. na wspieram to, gdzie nie jest powiedziane, że kampania może się nie udać, tylko gdzie jest powiedziane, że coś i tak może pójść nie tak, ale się na to nie nastawiamy. No i w, w przypadku Baldara coś poszło nie tak. Szczerze mówiąc, no totalnie mnie nie interesuje to, co u nich poszło nie tak, bo gry nie będzie. Skupcie się na czymś innym, na kolejnym projekcie, zamiast na wyjaśnieniach. I tutaj jakieś takie, nie wiem, dociekanie tego, co się wydarzyło i dlaczego i gdzieś a, takie rzucanie oskarżeń, że kto zawinił, a tak naprawdę nie wiemy, bo ani Baldar, ani NSKN, ani nie wiem, kto tam jeszcze mógł być zaangażowany. No nie chcę tego powiedzieć i, i to wydaje mi się dosyć naturalne, że jeżeli jest czymś problem, no to się tego nie wiem, nie rozgrzebuje mm. i e, na forum publicznym tego nie mówi. Moim zdaniem Baldar powiedział tyle, ile mógł, czyli niewiele. No ale pieniądze oddam, nikt nie został szukany finansowo. Biznes. Wyciągnijmy takie ciężkie tematy, czyli już rozmowy, dyskusje i spory na forum i na e, Facebooku, na grupie gry planszowej. <gry> ale już jest czerwona ze złości. Ja bym chciała wydać takie oświadczenie, że naprawdę strasznie mocno przeżywam y, dyskusje, które odbywają się na Facebooku czy gdziekolwiek indziej przy temacie gier planszowych. To jest coś, czego ja nie rozumiem, nie rozumiem dlaczego ludzie się tak strasznie kłócą i przerzucają argumentami, które nie mają tak naprawdę żadnej mocy i, I jest mi ciężko strasznie to czytać i jest mi bardzo przykro. To nikt ci nie każe czytać, <coughs> tak jak nikt nie każe ci kupować drogich gier z figurkami. Chciałabym powiedzieć, że czasem ty mi wysyłasz takie dyskusje, żebym sobie przeczytał. Na forum, ale ja zawsze staram się wysyłać albo w kategorii tak Takiej rozrywkowej, że poczytaj, które się pięknie kłócą. Albo merytorycznie dotyczące jakiejś gry. To, okay, to ja, ja od ciebie, ty nie masz Facebooka, więc to ja, ja od ciebie dostaję Facebooka. screenshoty z Facebooka z grupy gry planszowe, gdzie potem przychodzę i mi pokazujesz po prostu, co tam się dzieje. Ja, ja się zawsze denerwuję, jakie je czytam, bo naprawdę strasznie nie lubię rzucania się na ludzi tak personalnie. Tym bardziej, że to gry planszowe, nie? Wydawałoby się, no. że tak jak wszyscy mówią, że to nie jest taka już dziecinada, że to jest dla rozrywka ludzi. dla poważnych ludzi, że przecież tak, tak świetnie potrafimy się gdzieś tam przy planszy spierać i potem mimo to przechodzić do porządku dziennego, a jednak to się potem gdzieś przenosi. no, znaczy, no mi się też zdarzało tak, że, że brałam udział w sporach, gdzie przerzucałam się definicjami i... i, i jakimiś błędami ortograficznymi, ale to było już dawno i już mi się nie chce takich rzeczy robić, tylko po prostu, no nie wiem, a może jestem już zgorzkniała trochę. T może już jesteśmy takimi, wiesz, że o, tutaj patrz, jak ci młodzi się kłócą. <grym> Okej, okay, ja jestem młoda. <grym> ja jestem niewiele... Niewiele. Nie, <grym> Ważne. No dobrze, no ale tak konkrety. Co, co ci się nie podoba, nie wiem, czy na forum, czy na, na gry planszowe na Facebooku? Nie podobało mi się to, że y, wszyscy krzyczeli na tych ludzi, którzy wrzucali zdjęcia swoich półek z grami. Okej, okay, to nie było super, że oni wrzucali te zdjęcia półek z grami, ale po prostu przez tydzień dostawałam ciągle powiadomienia, że ktoś wrzucił ciągle jakieś tam kolejne nowe zdjęcie swojej półki z grami, a potem przez kolejny tydzień dostawałam co chwilę powiadomienia o tym, że ktoś napisał post, że to bez sensu, że się wrzuca zdjęcia półek z, z grami, co w ogóle nie było merytoryczne. No ale zaraz, no co półka z grami ma do grupy gry planszowe? Tam były gry planszowe na tej półce. <grym> Shelfie. Shelfie tak zwane. Ja, ja już słyszałem ten termin. Nawet Słyszałeś w jakimś komiksie było. Nie, nie, bo ja pozbyłem się swojej półki i teraz gry są w zamykanej szafie, więc tak... Ale jak Myślę, myśl, że Marzena by się, by się zaczęła <grym> zastanawiać, czy wszystko ze mną w porządku, jak tak otwieram szafę i sobie robię zdjęcia? Albo w szafie robię sobie ja <grym> zdjęcia? Ja tobie czasem dziwne. wysyłam zdjęcia mojej szafy z grami. Ty masz szafę z grami? Mam <grym> pół, pół... Półki. Pół, półki pół. mam? <grym> nie, ale chodzi o to... Bo mi naprawdę tutaj nie chodzi o jakby zajmowanie stanowiska w sporze. Tylko o to, że ten spór w ogóle nie powinien zaistnieć. No, to nie... no ja zgadzam się, jeżeli, jeżeli jest grupa gry planszowe, a poza i to nie elegancko z się odbywało. No to, to w czym problem? Też... No nie, szczególnie, że to nie powinno po prostu budzić takich emocji. Tak, tak mi się wydaje. No też. Chociaż z drugiej strony, nie powinnam być osobą, która mówi o tym. A ty tam nieźle spamujesz na tej grupie też co jakiś czas wrzucając post czy szerując post. No to bo nie oberwało się o... za to? Nie. Okej, okay, czyli, czyli posty można, tak? A... Znaczy nie, to no. też była awantura, ale mi się wydaje, że to tak falowo przychodzi, że teraz jakbym wrzuciła zdjęcie swojej półki, to mogłoby nawet zebrać jakieś lajki. Był taki moment, kiedy nie można było wrzucać linków do recenzji, <laughs> ale... E, z... A to jakiś trybunał o tym decyduje, co on, wol... w sensie Luz decyduje, tak? tak. Okej, okay. no. I, i to, jest, to trzeba, widzisz, dlatego ja się zajmuję mediami społecznościowymi na naszym blogu, powiedzmy, bo wyczuwam nastroje. Oh. Nie, no generalnie to jest też coś, coś, coś czego nie rozumiem, że, że się bardzo najeżdżało w pewnym momencie na, na tych ludzi, którzy gdzieś tam wrzucali swoje recenzje, wideo recenzje czy cokolwiek dotyczącego planszowej, jakaś tam ich twórczość, bo no, jest to grupa, która jest o grach planszowych, ktoś pisze o grach planszowych, więc zakłada, że to tam właśnie skupiają się ludzie, którzy byliby odbiorcami tej twórczości. No i, I ja, się się, cieszę, że... ja się cieszę, że wrzucasz tam nasze wpisy, bo dzięki temu czyta nas kilkadziesiąt razy więcej ludzi, niż czytało nas wcześniej. To, co mi się na przykład mega podobało, co kiedyś wyczytałam na, na tej grupie, bo to nie jest tak, że y, to, co my mówimy, no to trochę przejaskrawiamy i trochę wyciągamy te rzeczy, które jakoś tam najwięcej budziły emocji. Y, ale na przykład spotkałam się kiedyś z postem, w zasadzie bierzemy gry, jedziemy na domek y, pod Warszawą. I w ciągu pół godziny zaobserwowałam jak grupa tam ośmiu osób zebrała się i pojechała razem na domek grać w gry plaszowe no to jest rewelacja i wydaje mi się, że to był bardzo pozytywny przejaw tego, co się dzieje na tej grupie wszystkie te odpowiedzi na pytania dręczące ludzi, którzy chcą sobie kupić gry, którzy nie wiedzą co zrobić z jakąś zasadą, to samo się dzieje na forum, tak, to jakby jest bardzo dużo ludzi, którzy chętnie ci pomogą i cię wesprą ale między innymi zdarza się to takie, tak, zdarzają się też takie rzeczy jak te awantury o, o półki. I to jest smutne. Kurczę, może ja sobie jednak założę znowu Facebooka i, i naprawdę wejdę na, na, na grupę i zapytam, czy tam ludzie znają jakieś gry. Spoko. Albo zapytam, czy, czy to nie jest tak, że planżówki są głupie i tylko dla dzieci. Ale myślę, że możesz dostać więcej komentarzy niż ten, niż jak ja wrzucam link. W ogóle nie mieliśmy mówić o Facebooku nigdy już. Po tym, jak powiedzieliśmy o nim pierwszy raz. Tacy jesteśmy. To sobie znowu ogóle. Tak, obiecaliśmy jedno, robimy coś innego, prawie jak ci wydawcy, a, a teraz w ogóle. Tak jak chciałam wspierać dzielgaczy beretów. Tak, dobrze, że nie powiedzieliśmy, że będziemy regularnie publikować audycje bo to już w ogóle by była masakra. <śmiech> Ewidentnie robiłem problemy z niczego. Tak, my też mamy audycji. problem możliwe z taki, którego nikt nie rozumie, że jak można się ekscytować tym, że ktoś się ekscytuje i tak dalej. Jak sobie tak dużo poczytam jakiejś dyskusji gdzieś, dużo poglądam posłucham, to zdarza mi się, że mam tak dość planszówek, w sensie tak Całościowo, że nie, dlaczego ludzie sobie to robią? Może to te gry sprawiają, że oni tak na siebie naskakują. I że, że może gry sprawiają, że ludzie są tacy źli. I wtedy grasz w osobówki. Tak, i wtedy tak patrzę i ale wspaniali ludzie grają w gry. <grym> Jak patrzysz w <u> lustrę. Tak, <grym> dokładnie tak, dokładnie tak ma. Także, no cóż, nie wiem, może robimy problemy z niczego. Czy może mamy problemy z problemami, które są z niczego i, i to się tak zamyka, ale szczególnie w ostatnim czasie mam wrażenie, że jest dużo takich tematów zapalnych. Może ale ja też jakaś trochę plan... żyję dla awantur. Może jest. jakaś planszówkowa wojna idzie. Taki. Trzeba być przygotowanym. Tak. I, I w ogóle mam czasem takie wrażenie, że ludzie, którzy nie wiem, są znani w świecie planszówkowym, to zamiast tak łagodzić te relacje między graczami, to jeszcze dolewają oliwy do ognia. Nie wiem. i piszą długie recenzje piszą długie recenzje rozmowy z nadplaszy, tak jak wyciągnęli temat Odyna, ja się od razu zestresowałem i, i ja musiałam i, potem i, oglądać i, tak, i skoczyło mi ciśnienie I Jacek Paladino-Szmania z siódmym odcinkiem z Nienacka wyskoczył i, i co? I ja od razu mam takie parcie, że kurczę, on ciągle nagrywa, to i ja muszę dalej nagrywać, a już bym na przykład chciał skończyć, nie? Pozdrawiam się tak nagrywamy. Swoją o drogę. O tym. Tak. I dlatego, dlatego nagrywamy o tym, że, że nas stresują niektóre rzeczy w planszówkach. I o tym był ten odcinek. Nie tam, że ktoś ma problemy o z tej psychice. Tylko, że Wrażliweń. nas to wszystko stresuje i, i prosimy o wsparcie psychiczne. Jesteśmy wrażliwi bardzo. <grym> To była Audysja Grawarta Świeczki Mówili dla Was Szyczu i Paweł Kajak. Dziękujemy za wasz czas, za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!